Dzień dobry, witam każdego z Was i każdą z Was i każde z Was. Bardzo się cieszę, że możemy razem w tą niedzielę po prostu być ze sobą. To jest naprawdę piękne, nie zawsze o tym myślimy, doceniamy, ale to jest piękne. Jesteśmy ze sobą razem. To jest niezwykła wartość. To, że możesz przez chwilę oglądać plecy drugiej osoby, tył głowy, a później po nabożeństwie jej twarz, to jest naprawdę cudowne przeżycie. Jesteśmy w pewnym cyklu nauczania. Slajd na ścianie informuje. To są trzy hasła. Widzieć niewidzialne. Tydzień temu Marcin na ten temat mówił. Odsyłam do kazania, które jest już umieszczone na stronie, jeśli ktoś nie pamięta albo nie był. Dzisiaj temat słyszeć więcej. Za tydzień i za dwa będzie na temat tego aby mówić mniej. Myślę, że jest to zasadne, aby na temat mówienia mniej mówić więcej niż na temat widzenia czy słuchania. Czy zgadzacie się z tą opinią? Niektórzy kiwają głowami. Słyszeć więcej. Przeczytam na początek kilka wersetów, aby później do nich nie wracać już w trakcie tego, co będę mówić. One będą taką podstawą tych myśli, które chciałbym dzisiaj Wam przekazać. Mateusz 11:15. Kto ma uszy, niechaj słucha. Wszyscy znamy ten werset, tą myśl. W przekładzie Nowego Przymierza. Kto ma uszy, niech rozważy moje słowa. Za chwilę nawiążę do tego ciekawego przekładu. Następne miejsce to Hebrajczyków 3:7. List do Hebrajczyków, rozdział 3, werset 7. Właściwie z pamięci. Też pewnie znamy. Dziś, gdy jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie swoich serc. Więc doskonale znamy to miejsce. Kolejne miejsce to list Jakuba, rozdział pierwszy, werset dziewiętnasty. Wiedzcie, moi kochani bracia, że każdy człowiek powinien być skory do słuchania. Nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. Dziś podkreślamy tą część dotyczącą słuchania. Skory do słuchania. Czy słowo skory jest jasne? Bo mam obawy, że przynajmniej część młodszego pokolenia może się zastanawiać. Robert na przykład się zastanawia, tak? Nie? Andrzej, to nie jest z, z, z kory. Skory, chętny. Chętny do słuchania. Już wszystko jest jasne. I jeszcze jedno miejsce również z Nowego Testamentu, Księga Objawienia, rozdział drugi, wiersz siódmy, właściwie jego pierwsza część. Objawienie 2:7. Kto ma uszy, niech wysłucha, co duch ogłasza Kościołom. Wszystkie te miejsca, a jest ich zapewniam Was znacznie więcej, zawierające podobne przesłanie, mówią o słuchaniu, o słyszeniu i słuchaniu. Jest ich tak wiele, że gdybym chciał tylko odczytać, bez żadnych komentarzy, te wersety, myśli, które mówią o słuchaniu, o uszach, o uchu, o wysłuchaniu, samo tylko odczytanie, oszacowałem, zajęłoby więcej czasu, niż zwyczajowo przeznaczamy na kazanie. Zdziwiłem się, gdy odkryłem tą prawdę. Pomocna mi w tym była oczywiście konkordancja. Nie zdołałbym sam w taki sposób przeanalizować Biblii, na pewno nie w krótkim czasie. Ucho, uszy, słuchać, słyszeć, usłyszeć i wcale nie koloryzuje. Jest to niesamowicie ważny zmysł, zmysł słuchu. Zadam wam pewne, może dziwaczne, niewątpliwie trudne pytanie, zadam je celowo. Gdybyś miał do wyboru być ślepy lub głuchy, co byś wybrał? Przepraszam, że takie pytanie stawiam, ale teoretycznie, gdybyśmy musieli wybrać tracę wzrok lub słuch, co byśmy woleli stracić? Słuch. Zdecydowanie większość z nas uważa, że słuch lepiej stracić niż wzrok. No to teraz zacytuję Wam wypowiedź pewnej osoby, która była głucho-niewidoma. Nazywała się Helen Keller. Była Amerykanką urodzoną pod koniec XIX wieku. Urodziła się jako zdrowe dziecko, ale w wieku 19 miesięcy zachorowała na coś, co spowodowało, że straciła słuch i wzrok. Można powiedzieć, no z takiego nieszczęścia to już ciężko się podnieść. Gorzej być nie może. No jeszcze można być sparaliżowanym, czy coś w tym rodzaju. No można. Ale kobieta ta, za sprawą niezwykłego hartu ducha, sprzyjających okoliczności, ludzi wspierających ją w tym olbrzymim problemie, Myślę, że jej łaski opatrzności Bożej została pisarką. Przemawiała publicznie, nie straciła głosu. Była aktywną działaczką społeczną i polityczną w Ameryce w początku XX wieku. Mark Twain, znany pisarz amerykański, powiedział, że w XIX wieku zaimponowały mu dwie osobowości. Pierwszą był Napoleon, a drugą Helen Keller. O Napoleonie wiemy stosunkowo wiele, wiemy kim był. O tej kobiecie przypuszczam, że większość z nas słyszy po raz pierwszy. Tak myślę. I zadano jej właśnie to pytanie. Helen, gdybyś mogła odzyskać słuch lub wzrok, co byś wybrała? Wiecie, co powiedziała? Słuch. Dlaczego? Dlatego, że słuch pozwala na o wiele łatwiejsze i szybsze komunikowanie się z ludźmi, wymianę myśli, wymianę intelektualną niż wzrok. Wolałabym zdecydowanie słyszeć niż widzieć. Myślę, że ona miała prawo... Być autorytetem przy tego rodzaju pytania, prawda? Nie doceniamy bardzo często tego zmysłu, który jest nam dany do tego, aby nawet robić to, co w tej chwili robimy. Słyszeć i słuchać. I Zaraz powiem na temat rozróżnienia między tymi pojęciami. Czy mnie słyszycie tam z tyłu? Tak? Słychać? Słyszycie mnie? A czy mnie słuchacie? Słuchacie? To się okaże. Nie, nie będzie pytań kontrolnych, ale zawsze w życiu się okazuje, czy tylko słyszymy, czy też słuchamy. W języku polskim jest ciekawe pokrewieństwo słów, pewna skutkowość. Można słyszeć, słuchać i od słowa słuch pochodzi słowo posłuch, a inaczej posłuszeństwo, prawda? Prawda? Zasięgnąłem opinii ekspertki językowej z naszego zboru. Gosiu, dziękuję Ci. I wiem, że nazywa się to rodzina wyrazów. Są to słowa z jednej rodziny wyrazów. Czyli mają ten sam rdzeń. To samo znaczenie gdzieś w sensie w środku samych siebie. I jest pewna różnica między wyrazem słyszeć a słuchać. Już o tym mówiłem. Słownik mówi, że słyszeć dotyczy odbierania dźwięku. A więc dociera do mnie jakiś dźwięk słyszę. Słyszę, że ten człowiek stojący tutaj coś mówi. Natomiast słuchać oznacza słyszeć i skupiać się na tym, co słyszę. Mamy pewien kłopot, bo w potocznej mowie używamy tych słów zamiennie. To już jest takim pewnym zwyczajem językowym. Na przykład mówimy do dziecka, które jest roztargnione. Czy ty mnie w ogóle słyszysz? Co mamy na myśli? Nie to, czy słyszy nasz głos i dźwięki, tylko czy nas Słucha to, co mówimy. Stąd te słowa wielokrotnie zapisane w Biblii, ponieważ Bóg jest autorem naszego zmysłu słuchu. Kto ma uszy, niechaj słucha. I teraz odniosę się do interpretacji przekładu Nowe Przymierze. Czytaliśmy, niech rozważy moje słowa. W oryginale, czy w każdym innym przekładzie, przynajmniej w języku polskim, do jakich dotarłem, czytamy, kto ma uszy, niechaj słucha. No tak. Ale jeżeli wyjdziemy z założenia, że słowo słuchać oznacza skupić uwagę, to ten przykład ma sens. Bo słuchać oznacza skupić swoją uwagę, rozważać, zastanowić się nad tym, co słyszy. Ale by nie wikłać się zbyt długo w tych zawiłościach językowych, przyjmijmy, że na użytek tego kazania, na użytek tego, co mówię, jest taka kolejność. Że najpierw słyszymy, słyszymy coś, co zwraca naszą uwagę, jeśli zwraca uwagę, to znaczy, że już zaczynamy słuchać. Słyszymy, potem słuchamy. I z tego może wyniknąć, że stajemy się posłuszni. Poddajemy się temu, co słyszymy. Tak? Czyli słyszymy, słuchamy, dajemy posłuch. Jesteśmy posłuszni, stosujemy to w naszym życiu. I czy ta kolejność jest logiczna? Tak? Nie jakoś, nie zamotałem tutaj, kochani. Bardzo się cieszę. To jest, to jest ważne. Pan Jezus powiedział w podobieństwie o dwóch mężach, którzy budowali na różnym podłożu, budowali to samo, domy. Pamiętacie końcówka kazania na górze, Ewangelia Mateusza, rozdział siódmy. Jezus powiedział każdy, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, porównany będzie do człowieka mądrego. Jego dom się nie zawali, bo zbudował na opoce. Kto słucha, ale nie wykonuje, czyli nie jest posłuszny, porównany będzie do człowieka głupiego, który w niewłaściwym miejscu zbudował swój dom. Brzmi dobrze to, co mówię do tej pory. Tak mi się wydaje. Kiedy słucham siebie, to wydaje mi się, że brzmi to dobrze. Jakiś uśmiech na potwierdzenie? Ale co to znaczy słyszeć więcej w praktyce? Co to znaczy słyszeć w założeniu głos Boży, Boże przesłanie więcej? Dochodzimy do tej praktycznej części, już po tej części gramatyczno-językowej. I to jedno miejsce ze Starego Testamentu tylko jedno. Dzisiaj wybrane księga przypowieści Salomona, rozdział czwarty, wiersz 20. Przypowieści Salomona 4, 20. Zwróć uwagę na me słowa, nakłoń ucha do moich mów. Nakłoń ucha do moich mów, zwróć uwagę na me słowa. Tak jak powiedziałem, brzmi dobrze, ale w jaki sposób Pan Bóg do nas mówi? Zacznę od pewnego świadectwa, czy też refleksji. Jakiś czas temu byłem na spotkaniu, na którym byli Liderzy Kościoła, było to poza Kamienną Górą, a więc mogę bezpiecznie tutaj ten przykład przytoczyć. Jeden z braci, którego cenię, szanuję, jego wiarę, gorliwość dla Boga, jego służbę. Gdy modliliśmy się, usłyszałem fragment jego modlitwy i on mówił tak, i powtarzam to szacunkiem, miłością do tego brata. Kochany Ojcze, mów do mnie tak, jak mówiłeś do Mojżesza, twarzą w twarz, tak jak do Mojżesza. Twarzą w twarz. Brzmi dobrze. Prawda? Wiem, że wyczuwacie już tutaj z mojej strony jakąś, może nie tyle pułapkę, ile pewne popuszczenie. Dlatego nie reagujecie na wszelki wypadek. Bardzo jesteście rozsądni. No możemy powiedzieć, no tak, to jest piękna modlitwa. Jak do Mojżesza, wow, ogień, dym, Boża twarz i w ogóle chwała Boża, którą Bóg ukazał Mojżeszowi. Oblicze Jego później jaśniało, no pewnie, pewnie, jasne, dlaczego nie? Ale wiecie, ta modlitwa wyraża oczekiwanie, które najprawdopodobniej, a właściwie niemal na pewno nie będzie spełnione. Mówię to w szczerości serca. Relacja Mojżesza z Bogiem była unikalna, wyjątkowa i służyła temu, by Słowo Boga było powiedziane ludziom przez Mojżesza. Gdy zajrzymy do tej historii, co działo się pod górą Syna i Choreb, i autor listu do hebrajczyków to powtarza, ludzie mówili do Mojżesza, nie chcemy słyszeć tego głosu, boimy się, drżymy, ty mów do nas. My staniemy w pewnej odległości, lęk na nich padł przed Bogiem, przed tymi okolicznościami, które towarzyszyły objawieniu się Boga. Mojżesz był tym jedynym, który mógł znaleźć się na górze Pana w Jego obecności, tak jak czytamy twarzą w twarz. Wiecie, Bóg jest suwerenny i ja nie mogę powiedzieć, że na pewno to się w życiu nikogo z nas nie wydarzy. Ja tego nie wiem, ale z całą uczciwością pasterską, jestem przekonany, że najprawdopodobniej, powtarzam, nikogo z nas nie spotka tego rodzaju relacja i zażyła wień z Bogiem jak Mojżesza. I taka modlitwa, tego rodzaju wyrażone oczekiwania, one rodzą pewne nadzieje które mogą się nie spełnić. Wiecie, Bóg jest suwerenny, On wybrał Mojżesza, On wybrał inne osoby, osoby, które były gotowe, uświęcone, powołane do, do takiego rodzaju relacji. I moja rada jest, nie oczekuj, nie móc się o to, aby Bóg do ciebie mówił jak do Mojżesza, albo jak do Samuela, albo jak do Ezechiela, albo jak do Daniela. Wiem, że te opisy rozpalają naszą wyobraźnię, zachęcają nas do poszukiwania Boga, ale nie narzucaj Bogu sposobu, w jaki ma do Ciebie mówić i nie czuj się rozczarowany, jeżeli Twoja modlitwa o to Panie, mów do mnie jak do Mojżesza, albo jak do Daniela, nie spełni się. Bo to Bóg decyduje o tym, w jaki sposób zechce do Ciebie mówić i w jaki sposób się objawić, na ile i na co jesteś gotowy i czego tak naprawdę w tej relacji z Nim, osobistej relacji z Nim potrzebujesz. Nie bądź ślepo zapaczony w kogokolwiek w historii lub współcześnie, do kogo Pan Bóg przemówił w wyjątkowy sposób. Mojżesz wcale nie oczekiwał głosu Boga, gdy pasał owce i kozy. 40 lat spokoju i ciszy na pustyni, na pastwiskach, na stepach, krzaczki, trawa, kozy, owce, słoneczko, dzień, noc. Może wspominał młodość w Egipcie, dobiegał osiemdziesiątki. To jest czas na wspomnienia, z szacunkiem dla tych, którzy już są blisko tej cyfry. Nie do końca. Pamiętajcie, Mojżesz później jeszcze wiele zrobił, więc tutaj nie czujcie się, że ja was namawiam do, do duchowej emerytury. Nie o to mi chodzi. Był w takim momencie, w którym już się raczej nie planuje wielkich rzeczy. W tym wieku nawet w banku nie dostaniesz kredytu na budowę domu. Nie ma szans. Nie znajdziesz szaleńca, który by ci pożyczył pieniądze na no tak długi czas. I kiedy Bóg przemówił do Mojżesza, Mojżesz był kompletnie zaskoczony. On się tego nie spodziewał. On się o to nie modlił. On o to nie zabiegał. On nie mówi: Boże, objaw mi się tak, jak... Hm. No, wtedy jeszcze się nie, nie mógł na swój przykład powołać, ale mógł mówić jak do Henocha, czy jak do Noego, może jak do Abrahama. Nic z tych rzeczy. Bóg zaskoczył Mojżesza, bo to był jego wybór. Młody Samuel, pachole, dziecko, które zaczęło służyć w świątyni, on tak zupełnie nie czekał na głos Boże, że kiedy Pan do niego przemówił, myślał, że to Heli go woła. Trzykrotnie się to powtórzyło. On w ogóle nie był nastawiony na to, że Bóg do niego będzie w jakiś cudowny, nadzwyczajny sposób mówić. Wiecie, Bóg gdy zechce może w tak spektakularny sposób przemówić, ale zostawmy to Jemu. Krótkie świadectwo z mojego życia. Raz w moim chrześcijańskim życiu, tylko raz, albo aż raz, usłyszałem fizyczny głos. Pana, anioła, nie wiem, raz w życiu. I dla pewności, że nie było to przesłuszenie kolega, z którym rozmawiałem, który dopiero co się nowo nawracał, usłyszał to samo, co ja. Więc w naszą rozmowę wtrąciła się trzecia osoba, i której głos usłyszeliśmy. Raz w życiu. Ja w ogóle tego nie oczekiwałem, ani on. To była rozmowa przez telefon. On myślał, że ja coś powiedziałem, ja myślałem, że on coś powiedział, ale to był taki inny, inny głos z boku. Rozmawialiśmy o tym, co chcielibyśmy, aby Bóg dokonał i ten głos powiedział, już dokonał. Tylko tyle. Fizycznie. On i ja słyszeliśmy. Ciekawe. Nigdy to się więcej nie powtórzyło. Czy się powtórzy jeszcze raz? Nie wiem. Ja bym chciał. Ale jeśli nie, to nie. Kilka razy zdarzyło się, że usłyszałem realny głos, ale nie uszami, tylko gdzieś między uszami. Bóg przemówił w taki mocny, dobitny sposób. Mogę powiedzieć to jako pewne świadectwo? Niedługi czas po moim nawróceniu z grupą młodzieży z jednego kościoła pojechaliśmy latem na zlot hipisów. To było lata 80. do Częstochowy. Wiecie, w tym czasie, w tym miejscu hipisie mieli swoją wioskę. Pojechaliśmy im głosić Słowo Boże. Poznaliśmy tam pewnego chłopaka, który przedstawił się, że jest z Katowic. Coś przeżył z Bogiem. Po wakacjach postanowiliśmy go odwiedzić. Mieliśmy niejasną informację, że mieszka gdzieś na osiedlu Tysiąclecia. Nie wiem, czy znacie Katowice, osiedle tysiąclecia to jest chyba największe. Było w tamtym czasie osiedle Katowic, jak na owe czasy, z drapaczami chmur, dwudziestopiętrowymi blokami, kilometry kwadratowe przestrzeni. I my, taka grupka entuzjastów, bez w ogóle rozeznania, idziemy przez to osiedle. Co za naiwność! Szukać człowieka, wiedząc, że tylko na osiedlu mieszka, gdzie mieszkało kilkadziesiąt może tysięcy ludzi? Byliśmy śmieszni, ale Bóg miał swój plan. I tak, gdy plątaliśmy się między tymi blokami, coraz bardziej bezradni, zobaczyłem pewną dziewczynę. I głos, wyraźny głos powiedział mi, dobiegnij do niej i zapytaj ją. Wyruszyłem za nią od razu, szybkim biegiem. Przyjaciele z mojej grupy zaczęli wołać, hej, co ty robisz? Gdzie ty biegniesz? Dobiegłem do tej dziewczyny, zasapany, ona troszeczkę przestraszona, patrzy na mnie, ja mówię, czy ty znasz tego i tego chłopaka? Ona tak na mnie patrzy, mówi, no znam. A czy wiesz, gdzie on mieszka? No wiem, w Bytomiu. Na ulicy takiej, takiej. No, z Katowic do Bytomia nie jest daleko, daliśmy radę. Wiecie, to był naprawdę niezwykły moment, kiedy Bóg przemówił i ta dziewczyna była tą osobą, która znała tego chłopaka, którego spotkaliśmy w Częstochowie, znała jego adres w Bytomiu i ten chłopak w Bytomiu był totalnie zaskoczony, kiedy zobaczył naszą potężną ekipę. Bóg przemówił. Drugi raz, który pamiętam, jeśli znacie historię mojego ciapka, który tonął w zalewie, pewnie większość z was zna. W książce Prawda, w ostatnim rozdziale opisuję dokładnie tę historię. Gdy modliłem się Pani ratu mojego psa, usłyszałem głos. Nie uszami, ale między uszami. Wyraźnie, mocno, dobitnie. On ma tu ciebie, ty go będziesz ratować. Przez chwilę ignorowałem ten głos, ale stało się tak, jak ten głos mówił. Ja musiałem wejść do tej wody i... Ciapka z niej wyciągnął. A więc zdarzały mi się w życiu takie momenty, w których Bóg w jakiś szczególny sposób przemówił raz do moich uszu czy między uszami, ale z duszpasterską uczciwością, na jaką tylko mnie stać. Chcę Wam powiedzieć, że na palcach ręki mógłbym, może nawet z zapasem wystarczyło tych palców. Kiedy takie spektakularne rzeczy wydarzyły się w moim życiu. Kilka, kilkanaście razy Bóg przemówił do mnie przez proroctwa, czy też słowa mądrości, Kierowane przez ludzi, którzy mnie nie znali i te słowa, te poselstwa odpowiadały rzeczywistości, w jakiej byłem, dokładnie odzwierciedlały sytuację, w jakiej w tamtym czasie byłem, a więc wiedziałem, że Bóg do mnie przemówił. To były niezwykłe doznania, bardzo budujące, ale też zaskakujące. Wiecie, ja nie oczekiwałem ich. To Bóg zdecydował. I wiem, że niektórzy z nas, może nawet większość takich doznań w ogóle nie miała w życiu. Czy możesz, no nie musisz ręki podnosić, ale jakoś porozumiewawczo kiwnąć głową, czy... Czy dać mi znać? Mhm. Jestem świadomy tego, że być może nawet większość z nas nigdy nie, nie usłyszała tego wewnętrznego głosu. Być może nigdy nie, nie było kierowane do Ciebie osobiste proroctwo. Tak mogło być. Ale czy to znaczy, że Bóg do Ciebie nie mówi? I czy to znaczy, że Twoje uszy nie służą do tego, aby słyszeć i słuchać? Absolutnie się tym nie martw. Jeśli nie miałeś tego rodzaju doznań. Nie przejmuj się tym. Nie myśl, że jesteś mniej duchowy czy gorszy. O, do pastora to Bóg mm, przez telefon nawet mówi. A do mnie powiem Ci, może tak być paradoksalnie, że ponieważ ja mam większe problemy ze skupieniem się na Bożym głosie, Bóg musiał do mnie tak zatrąbić. Do Ciebie nie musi, bo możesz usłyszeć Go w inny sposób. O wiele łatwiej i szybciej. Nie jesteś gorszy, nie jesteś mniej duchowy. Absolutnie nie. Pamiętaj, że to Bóg decyduje jak i do kogo przemówić w sytuacji, która tego wymaga. Wiecie, to były niezwykłe doznania, bardzo budujące, ale ja na nich nie bazuję w moim codziennym życiu. To są jakieś miłe wspomnienia, do których mogę wrócić, mogę się podzielić, tak jak dzisiaj. Wiem, że one mogą zbudować jakąś wiarę, zachęcić, ale mogą też zdołować niestety, jestem tego świadomy, Dlatego mówię to, co mówię, nie jesteś gorszy, mniej duchowy, jeśli nie miałeś takich doznań. Większość z nich były na dany moment, wypełniły swoje zadanie i na tym koniec. A co w codziennym życiu? I teraz to pytanie, a zatem co to znaczy słyszeć więcej? W poprzednim miesiącu, październiku, mieliśmy serię nauczań. Ktoś pamięta? Niektórzy pamiętają. Sola, skryptura, tylko pismo. Nie no, wszyscy pamiętamy, mam nadzieję. I powtórzę, co powiedziałem wtedy grubo, ponad 90%, może 90 kilka, może bliżej 100 niż 90% tego, co wiem o Bogu, wiem z tej księgi. Co nieco wiem, z kazań. Z różnych nauczeń, które w życiu słyszałem, słyszałem ich pewnie setki, jeśli nie tysiące. Po części znam Boga z osobistego kontaktu z Nim, z tego, co do mnie mówił, z działania darów ducha, ale główną Bazą do tego, aby słyszeć Boga, jest Jego zapisane słowo. Niektórzy kiwają głowami. No dobrze, tak po kaznodziejsku zapytam. Amen. Bóg kiedyś, dawnymi czasy, przemawiał do ojców przez proroków. Bóg kiedyś przez wybrane narzędzia, przez przygotowanych i oświęconych ludzi, których było około 40 w historii, Przekazał im swoje słowo, mówił do nich bezpośrednio, tak jak do Mojżesza, do Samuela, do Ezechiela, do Daniela, objawiając im się w cudowny, niezwykły, fantastyczny sposób. Przekazując im słowa, obrazy, dając im doznania, wręcz fizyczne, takie jak pozbawienie mocy, smak, gorzki, słodki, po to, by mogli przekazać to nam, byśmy uwierzyli. Rzymian 10:17. Wiara jest przez słuchanie. Nowe Przymierze mówi przez przesłanie, dzięki przesłaniu, przez Słowo Chrystusowe. A więc kolejny raz tłumacz skupia uwagę na tym, aby skupić się na przesłaniu. Kilka rad, cztery rady dla każdego z nas. Praktyczne rady, które mówią, co to znaczy słyszeć więcej, jeśli narodziłeś się na nowo. Co to znaczy słuchać uważnie? Słuchaj uważnie, to znaczy skupiaj uwagę na Słowie Boga. To jest nasz codzienny chleb. Czytaj i rozważaj. Potrzebujesz ogólnego poznania tego, o czym mówi Pismo Święte i potrzebujesz znajdować osobiste przesłania skierowane indywidualnie do Ciebie. Jakieś wersety, które Cię pocieszą albo skarcą, poinstruują, pouczą, poprawią myślenie, poprawią działanie. A więc... Skupiaj uwagę na Słowie Boga, na tym spisanym. Druga rada. Słuchaj uważnie nauczeń głoszonych przez powołanych nauczających. Słuchaj uważnie tego, co tutaj jest mówione. Nawet jeśli kazanie całe, w całości nie jest do ciebie, możesz powiedzieć, ach, dzisiaj to nie jest do mnie. Dużo chmur na niebie? Co to na obiad dzisiaj będzie? Nawet jeśli to kazanie nie przykuwa twojej uwagi, nie rzuca cię na kolana, nie sprawia, że Twoja buzia się otwiera ze zdumienia. W każdym, w każdym, kazaniu możesz znaleźć chociażby jedną łóżeczkę dla siebie. Jakiś maleńki fragmencik, słowo, zdanie, które jest dla Ciebie, które Cię zbuduje, zachęci. I po kaznodziejsku. Amen? Uważnie słuchajmy. Mamy też internet, to dobrze i niedobrze. Częściej dobrze, czasami mam wątpliwości. A to inny temat. Książki, podobnie. Dwa przykłady stąd, z naszego zboru, o tym, że przynajmniej w mojej opinii pewne osoby słyszały, ale nie słuchały. To się powtarza co jakiś czas. Na dzisiaj dwa takie przykłady. Nauczałem na temat pokoju Chrystusowego, który ma rządzić w, naszym, w naszych sercach. Wydawało mi się, że wygłosiłem tak płomienne i dobitne kazanie, że właściwie to... Pff. Tylko zawołać Aleluja, Panie, dzięki Ci i jest dobrze, jestem uzdrowiony tym słowem. Jeszcze wszyscy nie wyszli z sali, a z tyłu kłótnia. Dwa małżeństwa skaczą na siebie jak cztery koguty. Myślę sobie, ktoś tu jest głuchy, albo ja nie potrafię przekazać tego, co mówiłem. A więc można słyszeć, nawet w tym miejscu, z pobożną miną, przepraszam tych, którzy teraz kiwają głowami, kiwając głową, i myśleć, to do Niego, to do nich, to do niej. Drugi przykład podobny. Miałem taki tytuł kazania, głupota w kościele. Zdarza się. Każdemu z nas się czasami zdarzy coś głupiego zrobić, powiedzieć, zachować. Głupota w kościele. I podobnie podobny sposób całe swoje serce, duszpasterskie, kaznodziejskie umiejętności włożyłem w ten przekaz, przygotowywałem się ileś godzin, Głupota w kościele, przestrzegam przed tą głupotą, przed jakimiś pochopnymi działaniami. O, wydawało mi się, że no teraz już słowo załatwi te problemy, niech pracuje w sercach. Jedna z osób, nie podam nawet płci, bo to nieważne, Możecie snuć domysły. Jedna z osób dokładnie w tym samym tygodniu zaczęła podejmować bardzo głupie, samowolne decyzje, które zepsuły jej wiele relacji z innymi w kościele. Byłem załamany. Można słyszeć, a nie słuchać. A zatem słuchaj uważnie głoszonych kazań. W każdym spróbuj znaleźć coś naprawdę do siebie i przede wszystkim do siebie, a potem do innych. Amen? Amen. Trzecia rada. Słuchaj uważnie pasterzy, liderów troszczących się o Ciebie. Słuchaj uważnie rad tych, którzy Tobie pasterzują. Czy jest to pastor, starsi, liderzy, członkowie Rady Zboru, pomocnicy liderów. Zrozum, że przez ich usta może do Ciebie mówić Bóg poprzez ich wiedzę, doświadczenie, duchową dojrzałość, może do Ciebie przemówić Pan. Miewam takie rozmowy, oczywiście bez personaliów, kiedy przychodzi ktoś z problemem, zdarza się, może nie często, od czasu do czasu, zdarza się, że ktoś przedstawia mi swój problem, pyta, co z tym zrobić, ja zbieram myśli, wiecie, ten przegląd wersetów, zastanawiam się, w którą stronę to poprowadzić, zaczynam jakiś swój wywód, staram się, a ta osoba przerywa i i dalej swoje, wiecie. I to tak trzecia, czwarta próba i widzę, że nie ma przebicia. Że tak naprawdę ten człowiek nie chce słuchać. I wtedy jako duszpasterze, my wszyscy, którzy posługujemy, jesteśmy bezradni. Najcudowniejsze rady, które damy, najpiękniejsze wersety nie zadziałają, ponieważ ten człowiek nie chce słyszeć, słuchać. Jest zamknięty. Błagam na wszelki wypadek, uważnie słuchaj pasterzy. Czasem możemy się pomylić, jesteśmy ludźmi, ale najprawdopodobniej przez nich chce do Ciebie przemówić sam Bóg. Słuchaj uważnie, to znaczy bądź otwarty, to jest czwarta rada, bądź otwarty i akceptuj dary Ducha Świętego i Jego sposoby mówienia. Słowo wiedzy, mądrości, proroctwo, poselstwo, które Bóg może Tobie dać przez wizję, sen albo przez inną osobę Bądź otwarty. Bóg chce również i w ten sposób do Ciebie mówić. Miało nie być pytań kontrolnych, ale jest jedno. Jedno. Pozwólcie, że to jedno zadam. I bardzo proszę o szczerość. Ja to nawet nie będę prosić o jakieś tam podnoszenie ręki czy entuzjastyczne okrzyki, ale pytanie. Czy dziś usłyszałeś, usłyszałaś coś, co Ci pomogło, rozjaśniło, odpowiedziało na jakieś Twoje pytania? sytuacje, w których jesteś. Czy ktoś mógłby tak mi dać znać, że, że tak? I mam nadzieję, że po tym kazaniu, w które włożyłem tak wiele swojego serca, wysiłku, miłości i umiejętności duszpasterskich i kaznodziejskich, wszystko, co Bóg mi dał, nie zdarzy się tak, że za chwilę po nabożeństwie dwóch braci będzie wymachiwać sobie dłońmi przed twarzami i mówić, a słyszałeś? To było do Ciebie. Raczej stańmy przed drugą osobą. No możesz nawet teraz to zrobić. I pomachaj sobie przed swoją twarzą. I powiedz, to było do mnie. To było do mnie. I niech tak będzie. Chciałbym zakończyć krótką modlitwą, bo Pan Bóg słyszy i słucha. I wysłuchuje. Stańmy na chwilkę. Kochany Ojcze, dziękuję Ci, że obdarowałeś nas słuchem, a zwłaszcza tym słuchem wewnętrznym. I możemy słyszeć naszym sercem i umysłem to, co mówisz do nas przez swoje słowo i przez przeróżne przejawy działania Twojego Ducha Świętego. Panie, oto my chcemy uczyć się słuchania, chcemy uczyć się odbierać to, co do nas mówisz. Panie, chcemy pokutować z wszelkiego teoretycznego chrześcijaństwa, z wszelkiej nieprawdy i hipokryzji. Niech dokonuje się w nas przemiana ku prawdzie i szczerości, abyśmy słysząc Twój głos słuchali i byli, stawali się posłuszni, aby żyć w radości i w pokoju, do których nas przeznaczyłeś. Dziękuję Ci za każdą osobę, która tu jest. Ojcze wierzę, że masz wiele do powiedzenia, i tym najmłodszym, i tym najstarszym, mężczyznom i kobietom. Masz wiele do powiedzenia nam jako wspólnocie. Wybacz te momenty, w których zasłanialiśmy nasze uszy, albo nie skupialiśmy naszej uwagi. I ucz nas słuchać. Oto prosimy Ciebie, nasz wspaniały Ojcze, w imię naszego Pana, Jezusa. Amen.